Cześć, witajcie. Spiąłem się trochę przed mikrofonem, przyznaję się bez bicia, chociaż już jestem przyzwyczajony do gadania, te, do tego mojego małego ustrojstwa. I raczej nie sprawia mi to już większych trudności. Przynajmniej tak sobie wmawiam, nie? żeby mieć y, mniej oporów przed gadaniem. No ale dobrze. Yy, tak, przywitać cię przywitałam, pomarudziłem trochę. I do czego zmierzam? obiecałem, że będę śpiewał, ale to może być bardzo trudne. Chociaż powiem Wam, że yy, tak starając się... Nie, tak. Jak zdawałem egzamin na moje studia, te, które skończyłem jakiś czas temu, yy, to tam, oprócz <ścoughs> tego, że ważne były dla nich moje oceny, to jeszcze musiałem przejść przez kilka takich testów, kilka... No, nie będę nazywał tego egzaminem, bo to była formalność, no ale... musiałem się wykazać jakimiś tam zdolnościami powiedzmy. No i właśnie yy, jedna rzecz, którą sprawdzali u mnie to był śpiew. No a ja nigdy wcześniej nie śpiewałem jakoś szczególnie. I jestem w ogóle głucha noga. Tak, głucha, bo to generalnie, żeby człowiek dobrze śpiewał, to musi chyba się yy, słyszeć, prawda? Nie? Żeby nie ma. nie żeby nie ma rudził, żeby nie. No, nie fałszował właśnie. Tak, to jest to słowo, papa, dziękuję ci, że mi pomogłeś. No. i się, się śmiejecie ze mnie teraz. Aha, no właśnie, czyli ze śpiewania byłem noga, nie słyszę się, więc generalnie albo fałszuję, albo nie wiem, że fałszuję, także staram się nie śpiewać. No chyba że to jest jakieś takie typowe biesiadowanie typu, no nie wiem, chodzicie na wesela, bywacie na weselach, to może wiecie jak to wygląda. Chociaż zależy, bo to w różnych częściach kraju różnie to wygląda. No ale na przykład u mnie są takie typowo, yy, typowo. Do czego to porównać? no może nietypowo wiejskie, ale takie właśnie wesela, na których jest dużo ludzi, na których są śpiwniki, no i jak tam biesiadnicy wypiją swoje, to śpiewają. No. Ja też na takich y, weselach, będąc ostatnio, bo no, mi się nie zdarzało, y, już nie chodzi o fakt, że częstego bywania, czy niebywania, ale nie zdarzało mi się y, łapać za te śpiewniki, za te śpiewniki biesiadne, weselne i śpiewać. No, a teraz ostatnio śpiewam. Czyli tylko takie śpiewanie wchodzi w grę. Tak, jak papa sobie wypije na weselu czy gdzieś, to wtedy może śpiewać, nie? No, jeszcze jak chodziłem do technikum, to śpiewaliśmy ze znajomymi na korytarzu różne dziwne rzeczy, ale to tak tak dla zabicia czasu. Yy, tak, aha, ja o studiach miałem mówić i o tym. I o tym egzaminie, tak? No to wtedy przyszło mi śpiewać i stwierdziłem, że y, zaśpiewam piosenkę, którą gdzieś tam w Opolu czy y, w Sopocie y, śpiewał y, Jerzy Sztur. a śpiewał mianowicie piosenkę, która, no nie wiem czy to jest jej tytuł, w każdym razie śpiewać każdy może, no bo wydawało mi się, że jak śpiewać każdy może, no to to jest idealna piosenka, żeby ją zaśpiewać, ale Skonsultowałem się w kwestii tego mojego repertuaru na egzamin z, ze znajomym, który muzykę już praktycznie kończył. a to tak tylko w ramach luźnej rozmowy nie, że po jakieś specjalne konsultacje sięgał no ale on mi powiedział, że oszalałem chyba, że, że wbrew temu o czym tam y, sztur śpiewał w tej piosence to ta piosenka wcale nie jest taka łatwa dla kogoś, kto na co dzień nie śpiewa no i dlatego śpiewałem coś innego jakąś prostą taką pioseneczkę która tam gdzieś przewija się w tych takich y, śpiewnikach czy tam y, No, w podręcznikach do muzyki z jakichś takich wcześ wcześniejszych klas. Generalnie, jak zacząłem to śpiewać, to gość się na mnie popatrzył i powiedział, że lepiej mi zagra, żebym słyszał tę nutę, bo, bo nie jest najlepiej. No ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze dla nich były inne rzeczy tam w sumie. Także to była tylko jedna z formalności. Tak. Czyli... No nie wiem. Czy będę śpiewał. Ale tak, żeby było śmiesznie, To, to zacząłem sobie szukać yy, no, sprzętu grających w domu i właśnie trzymam w ręku mandolinę. Nie wiem, czy ktokolwiek grał kiedyś na tej mandolinie. Ja zdecydowanie nie, nie umiem grać, na, na, na, ani na gitarze nie umiem grać, nie wiem, na niczym. Tak jak pisałem gdzieś kiedyś, yy, to zdarza mi się mawiać, że grać tylko na nerwach, ale to też nie wiadomo. Nikt się nigdy nie skarżył, tak jakoś szczególnie, także, że nie wiem. Tak. No i miałem śpiewać kołysankę. A, a ten, a kurcze, nie wiem. Z kołysanek to przychodzi mi na mieć tylko, no, Kotki 2 i to jeszcze nie znam jej całej. A kojarzę mi się dlatego, że tam jest ten... refren ze Śpij kochani. Dobra, no. mam mogę porzucić, bo i tak na nie nie gram. A, a drugi jaki mam to akordeon, który tak naprawdę nie jest chyba akordeonem, tylko jakąś taką podróbą. W ogóle to jest zakurzony, bo ja go wygrzebałem gdzieś, gdzieś na strychu. I... no właśnie. No i na nim też nie potrafię grać. Tak. La, la, la, la. Yy, Czyli tak, czyli w momencie, w którym mówiłem, że zaśpiewam, to, to nie wiem, to chyba błądziłem gdzieś. Yy, klawisze się blokują tam A wiem, wiem, co lubię śpiewać. Fragment piosenki ludowej, której nie znam, ale podoba mi się początek tej piosenki. nie wiem, czy to jest początek, czy to jest koniec, czy co to jest, ale tak, właśnie. To może przejdźmy, przejdźmy, żeby, żeby nie rozciągać tego mojego gadania. Ja tak sobie lubię pogadać, szczególnie jak... jak yy, no, Nie wiem, o czym gadać, to gadam, a jak mam jakiś konkretny temat, to czasami ciężko się zebrać do gadania. Co ja to miałem zaśpiewać? Aha, dobra. No to może nie będę zapowiadał jakoś szczególnie, tylko... Tylko zaśpiewam. To uwaga. Tylko siedźcie wygodnie, żeby tam nikt nie spadł ze stołka. Jak most twardy kozeń to się chłopie zeń. jak most w portkach licho. Siedź na dupie cicho. Dziękuję. To byłem ja. I obiecuję, że więcej nie będę śpiewał. Przynajmniej no, w tym miesiącu. Nie, nie. Obiecuję, że nie będę śpiewał, bo mam nadzieję, że zostanie mi wybaczone to, że nie śpiewam. Odpiewania są inni. No to do usłyszenia. No nie wiem. W każdym razie cześć. Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. podcastową kawianka. Papa Cafe.